Mateusza, rozdział dwudziesty A gdy było rano, uradzili wszyscy przedniejsi kapłani i starsi ludu przeciwko Jezusowi, aby go zabić. I związawszy go, zaprowadzili i oddali go namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, iż był osądzony, żałując tego, zwrócił trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom i starszym ludu, mówiąc, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną, a oni rzekli, cóż nam do tego, ty sobie patrz. I porzuciwszy srebrniki w świątyni, odszedł i poszedłszy, powiesił się. Ale przedniejsi kapłani, wziąwszy srebrniki, mówili, nie godzi się ich kłaść do skarbony, gdyż to jest zapłata krwi. A naradziwszy się, kupili za nie rolę garncarza na cmentarz dla przychodniów. Dlatego rola ta nazwana jest rolą krwi aż do dnia dzisiejszego. Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremiasza proroka mówiącego i wzięli trzydzieści srebrników za płatę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu. I dali je za rolę garncarza, jak mi postanowił Pan. A Jezus stał przed namiestnikiem i pytał go namiestnik, mówiąc – Tyżeś jest król żydowski? A Jezus mu rzekł – Ty powiadasz. I gdy nań skarżyli przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy mu rzekł Piłat, czy nie słyszysz, jak wiele przeciwko tobie świadczą? A on nie odpowiedział mu ani na jedno słowo, tak iż się namiestnik bardzo dziwował. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. A mieli na ten czas więźnia osławionego, który się nazywał Barabasz. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat, Któregoż chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Bo wiedział, iż go z nienawiści wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego, mówiąc, Nie miej żadnej sprawy z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale przedniejsi kapłani i starsi namówili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracili. A odpowiadając, namiestnik rzekł im, którego chcecie, abym wam z tych dwóch wypuścił? A oni odpowiedzieli, Barabasza. Rzekł im Piłat, cóż tedy uczynię z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Rzekli mu wszyscy, niech będzie ukrzyżowany. A namiestnik rzekł, cóż więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej wołali, mówiąc, niech będzie ukrzyżowany. A widząc Piłat, iż to nic nie pomaga, ale przeciwnie wzmaga się rozruch, wziąwszy wodę, umył ręce przed ludem, mówiąc, nie jestem ja winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A odpowiadając, cały lud rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy im wypuścił Barabasza, ale Jezusa ubiczowawszy wydał, aby był ukrzyżowany. Wówczas żołnierze namiestnika, przywiódłszy Jezusa na ratusz, zebrali na Niego cały oddział, a zdjąwszy z Niego odzienie, ubrali Go w płaszcz szkarłatny. I upleciono z ciernia koronę i włożono na głowę Jego i czcinę w prawą rękę Jego, a upadając przed Nim na kolana naśmiewali się z Niego, mówiąc – Bądź pozdrowiony, królu żydowski! – i plując nań, wzięli czcinę i bili go po głowie. A gdy się z niego naśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i powiedli na ukrzyżowanie. A wychodząc spotkali Cyrenejczyka imieniem Szymon, tego przymusili, aby niósł krzyż jego. A przyszedłszy na miejsce zwane Golgota, co znaczy miejsce trupich głów, dali mu pić ocet z żółcią zmieszany a skosztowawszy nie chciał pić. A ukrzyżowawszy go rozdzielili szaty jego, rzucając los, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, rozdzielili między siebie szaty moje i o odzienie moje los rzucali. I siedząc szczegli go tam i umieścili nad głową jego napis wyrażający winę jego, ten jest Jezus król żydowski. Byli też ukrzyżowani z nim dwaj zbójcy, Jeden po prawicy, a drugi po lewicy. A ci, którzy obok przechodzili, bluźnili przeciwko niemu, kiwając głowami swoimi. I mówiąc, ty, co rozwalasz świątynię i w trzech dniach budujesz ją, ratuj siebie samego, jeśliś jest Syn Boży, stąp z krzyża. Także i przedniejsi kapłani, z uczonymi w piśmie i starszymi, naśmiewając się, mówili, innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jeśli jest królem izraelskim, niech teraz wstąpi z krzyża i uwierzymy mu. Ufa w Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje, bo powiedział, jestem Syn Boży. Także też i zbójcy, którzy byli z nim ukrzyżowani, urągali mu. A od szóstej godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi, aż do dziewiątej godziny. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc, Eli, Eli, lama sabachtani, to jest Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili, Eliasza ten woła. I zaraz pobiegłszy jeden z nich, wziął gąbkę i napełnił ją octem i włożywszy na czcinę, dał mu pić. A drudzy mówili, poczekaj, patrzmy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Ale Jezus, zawoławszy powtórnie głosem wielkim, oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozerwała się na dwoje od góry aż do dołu. I zaczęsła się ziemia i skały się rozpadły. I groby się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. I wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu jego, weszli do miasta świętego i pokazali się wielu. A setnik i ci, co z Nim Jezusa szczegli, widząc trzęsienie ziemi i to, co się stało, zlękli się bardzo, mówiąc, prawdziwie ten był Synem Bożym. A było tam wiele niewiast z daleka się przypatrujących, które przyszły za Jezusem z Galilei, posługując Mu, między którymi była Maria Magdalena i Maria matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeusza. A gdy był wieczór, Przyszedł człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten, przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał oddać ciało. I wziąwszy Józef ciało, owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w nowym grobie swoim, który wykuł w opoce, a przywaliwszy otwór grobowy kamieniem wielkim, odszedł. A była tam Maria Magdalena i druga Maria siedząc naprzeciw grobu. A nazajutrz po dniu przygotowania zgromadzili się przedniejsi kapłani i faryzeusze u Piłata, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, iż ów zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył, po trzech dniach martwych wstanę. Rozkaż tedy zabezpieczyć grób aż do dnia trzeciego, żeby czasem uczniowie jego przyszedłszy w nocy, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi, iż powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat. Macie straż? Idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. A oni poszedłszy zabezpieczyli grób strażą, opieczątowawszy kamień.